Wszystko, co mam jeszcze do zrobienia, mam tutaj za sobą, czyli do zrobienia jest tak, zmierzyć ekstrakt, napowietrzyć brzeczkę, wlać drożdże i, i wrzucić ispindel, spindel czyli urządzenie do mierzenia temperatury i ekstraktu na bieżąco, no i właśnie wszystko to teraz zrobię. W tym wiaderku mam jeszcze oksy rozpuszczone, więc rzucam tam i spindel, żeby, żeby go odkazić. To jest już ostateczny pomiar, który pójdzie do zapisania. 12 bricks, czyli będzie z 11,5 plato, ale niech jeszcze sobie tutaj poleże, może urośnie. teraz na powietrzanie grzęźcie Teraz drożdże To była dezynfekcja. 11,8. No nie, chcę urosnąć. 11,8. Tyle trzeba zapisać, i tyle też zapiszę do korekcji i spindla. Koniec. Koniec na dzisiaj. Do zobaczenia na przelewaniu na cichą fermentację. Jest już po 10. Tego dnia, co wam mówiłem poprzednio, 17. 17. Magia czasu, magia ekranu, bo właśnie jestem w trakcie nagrywania warki 37, a tymczasem wracam do warki 36, bo muszę przelać ją właśnie na cichą fermentację. Na cichą fermentację przelewam ją do dwóch małych wiaderek. Bo, bo będę miał, chociaż, nie, wróć, nie, nie będę tego robił teraz, no.